<głos> Ojej, niezmiennie bawi mnie ten początek. Myśli inspirowane literaturą. Rozdział 53. Mówi Tomas Lee. Witam Cię serdecznie w kolejnym rozbawionym rozdziale. Molium. <głos> audycji, która jest tak dedykowana książkom, czytelniczej pasji, dobra dla moli książkowych myślę, chociaż bardzo niekonwencjonalna i nietypowa, nie ale nade wszystko jest to audycja o charakterze takim bardziej kameralnym, pamiętnikarskim przemyśleniowym przede wszystkim przemyśleniowym, refleksja, myśli, przemyśliwania długie godziny <śmiech> taki ekwiwalent, wiesz, głębokiej rozmowy z bratnią duszą, jak to zwykle mówić, ale Trzymam się żelaźnie i stanowczo i wytrwale postanowienia, żeby wstępy były aktualnie krótkie w związku ze specjalną okazją, którą jest specjalny cykl Molium, dedykowany nie tyle konkretnej książce czy książkom, nawet nie tyle konkretnemu autorowi czy autorce, co wręcz moim ulubionym złotym myślom, cytatom, które napotykam tu i tam, w książkach, w artykułach, w blogach, gdzieś, może nawet na YouTubie, kto wie, skąd ja tam zbieram. W każdym razie, jeżeli napotykam na, na jakąś myśl, którą odnajduję, inspirującą, którą odnajduję, że ma potencjał, że mogłaby mi pomagać, gdybym tylko mógł ją sobie wiesz, przypominać, gdyby ona gdzieś tam była pod ręką, kiedy najbardziej potrzeba, to wiesz, zbieram te myśli wytrwale i... Stworzyłem taki zbiór, opowiadałem już o tym zresztą nie raz, jeżeli znasz poprzednie rozdziały Molium. Stworzyłem taki zbiór, zresztą on jest cały czas rozbudowywany i zdecydowałem w międzyczasie, żeby opowiedzieć Tobie, o tych cytatach, nie tylko je przytoczyć, ale i opatrzeć słowem komentarza przysłowiowym, dlaczego te cytaty są dla mnie ważne, dlaczego są wartościowe, dlaczego grają istotną rolę w moim życiu, dlaczego mi pomagają, jak to się dzieje, w jaki sposób są pomocne, w jaki sposób są inspirujące. Także dziś, ciąg dalszy, wiele tematów, em, tak ogólnie w tych cytatach, to są cytaty dotykające bardzo różnych sfer, bardzo różnych książek, gdzieś tam po drodze nawet. Stąd też od razu przejdźmy do rzeczy i tak jak skończyliśmy na tym stanowczym, na stanowczości Josepha Murphy'ego, pamiętam, że skończyliśmy poprzednio w 52 rozdziale, stanowczość Josepha Murphy'ego, autora potęgi podświadomości, kiedy Joseph twierdził, że um, myślenie wybiórcze jest niezbędne, on to tak mocno, to mi się tak podoba, że on to tak mocno zaakcentował. Niezbędne, nie że warto, nie że jest wskazane, byłoby wskazane, nie że jest dobrym pomysłem, tylko że wręcz jest niezbędne, to mi się tak podoba, to dodaje takiego powera, tak inspiruje, motywuje, energetyzuje, żeby, żeby wziąć się za to myślenie tak naprawdę, wiesz, poważnie. Żeby poważnie podchodzić do filtracji i stanowczo nie pozwalać sobie, czy odrzucać, czy jak najmniej uwagi dawać myślom wszelakim niesprzyjającym. Natomiast równie stanowcza, a może nawet bardziej, dawać uwagę, angażować się, inwestować własną energię w myśli twórcze, w myśli pozytywne. Wszystko, co nas kręci, wszystko, co nas ekscytuje, energetyzuje, mobilizuje i tak dalej i tym podobne. Także to mi się bardzo podoba i tak więc łączę ze sobą na początku taki, taki łącznik poprzedniego rozdziału z dzisiejszym. No i Zerkam w notatki, zerkam w notatki. Uwaga, uwaga. Hmm. Co my tu mamy dalej z tych cytatów? Ha, ha, ha, ha, ha. Um. Jeśli coś odrzucasz, po co o tym myśleć? Nie wiem, czy ja to przytaczałem. Taki prosty, niby oczywisty. Jeśli coś odrzucasz. Po co o tym myśleć? Neil Donald Walsh, rozmowy z Bogiem, księga pierwsza. Tak właśnie, tak się czasem można na tym złapać, że ym, jeżeli mówimy o jakichś myślach, wiesz, mam na myśli tutaj <śmiech> koncepty myśli, które są dla nas niesprzyjające. Coś nas może mogłoby gryźć, coś nas mogłoby denerwować, coś, coś frustrować i tak dalej. I wiesz, i możemy rozpoznawać w tym więc, że to nam nie sprzyja, inwestowanie w te uwagi dawanie temu własnej energii. I możemy więc to odstawiać na bok, nie kierować, przynajmniej starać się nie kierować tam wzroku. W zamian kierować wzrok wszystko, co twórcze, dlatego że tym samym zasiewamy dobre ziarno. Pamiętasz, jeżeli znane są Ci poprzednie rozdziały? Zasiewanie dobrego ziarna, taki metaforyczny koncept. Czy czym więcej ym, dajesz uwagi dobrym, twórczym, sprzyjającym rzeczom, tym lepiej. Tym lepiej, jakby lepsze paliwo wtłacza się w Twoje życie. Wiesz, ja niedawno spotkałem się z takim konceptem masła z jakiegoś oleju, jakiegoś tam tłoczonego na zimno. Nie wiem, co to znaczy. Przypuszczam, że to jest zdrowe. No a tu masz, wiesz, twoje życie tłoczone, natłaczane, <grafię> nawilżane, czy, czy przesycane, nasycane pozytywną energią. Właściwie to jest nasycane czymkolwiek notorycznie. Tylko kwestia teraz, czy my zadbamy o to, czym jest nasycane w istocie, czy to będzie coś dobrego czy to będzie dobrej wartości, dobrej jakości, czy może wręcz przeciwnie. Wiesz, a może gdzieś na neutralnym gruncie coś. Oczywiście wiadomo, łatwo się domyślać i jest oczywistym, że czym lepsze to będzie to nasze paliwo, to ziarno zasiwane, tym lepiej dla nas. Taka jest idea wokół tego się kręci. To jest bardzo ekscytujące, wiesz, dlaczego? To jest jeden z powodów, dla którego to może być ekscytujące, jest to, że bez takiego podejścia do życia, to po prostu żyjesz i już. Wszystko się kręci, no i niby jest w porządku, szału nie ma, <śmiech> a może jest, ale generalnie chyba nie ma. Natomiast wiesz, z tym, to wiesz, szał jest czy nie ma, to swoją drogą. Ale przede wszystkim dostajesz na starcie z automatu każdego dnia taki dodatkowy power, dodatkową mobilizację, że każda twoja myśl i wszystko czemu dajesz swoją uwagę ma dodatkowe znaczenie. To się po prostu nie przydarza, to nie jest losowe wtedy, chaotyczne. To nie jest, wiesz, bez znaczenia, no, takie neutralne, taka przezroczysta część życia, tylko każda, nawet najmniejsza myśl, wydawałoby się jakaś niewinna, nieśmiała, um, niepozorna, ma znaczenie. Oczywiście niepozorne myśli mogą mieć małe znaczenie, chyba, że damy im większą uwagę, ale wiesz, generalnie wszystko ma potencjał i możemy wybierać teraz. I wiesz, to zupełnie inaczej się patrzy wtedy na te myśli, na same takie myśli, sam temat myśli. No wiesz, gdzie, kiedy dawaliśmy uwagę specjalną naszym własnym myślom? No po prostu braliśmy to za, o, za oczywistość. Myśli no, myślimy, myślimy, nie ma w tym niczego niesamowitego, że człowiek myśli, nie? No, a tutaj masz coś niesamowitego, że te myśli mają jeszcze dodatkową moc twórczą. One stanowią paliwo, one stanowią ziarno dla twojego życia, dla twojej przyszłości, dla świata wokół, dla życia, dla innych ludzi. Może, wiesz, i jeżeli... Jeżeli zdecydujemy się tak postrzegać własne myśli, to zupełnie inna sytuacja, gdyż wówczas możemy faktycznie, wiesz, no jak postrzegać własne myśli wtedy, jak się zmienia ta relacja między nami własnymi, w myślami, zmienia się diametralnie, gdyż nasze myśli wtedy stają się czymś, o co możemy potencjalnie dbać. Dbać, nie powiem zabiegać, ale dbać. Z rozmysłem, dając uwagę, jednym i z rozmysłem, odwracając się od drugich. Także wiesz, i teraz wracając do tego, od czego zacząłem, przetaczając ten cytacik króciutki Nila Donalda Walsha, to wiesz, on zwraca uwagę w nim na to, że, że mi się tak to kojarzy bynajmniej, że, że są takie myśli, które właśnie są niesprzyjające, coś tam nas zgryzie, denerwuje, frapuje i e, generalnie mamy czasem, a może nawet częściej, taką skłonność, że to gdzieś tam wraca. Wiemy z jednej strony, że to nam nie sprzyja i nie warto dawać temu uwagi, z drugiej strony jednakowoż nierzadko potrafi to do nas wracać, potrafimy, wiesz pomimo faktu, że podjęliśmy decyzję, żeby nie dawać temu uwagi, żeby się od tego odwracać, nie kierować tam wzroku, gdyż nie jest to tego warte, nie jest to dobre paliwo, czy nie jest to dobre ziarno dla naszego życia, to jednak z drugiej strony potrafi to czasem do nas wracać, jak taki uporczywy jakiś tam skrzat czy robaczek, wiesz, i domagać się naszej uwagi. Oczywiście możemy wiedzieć, że jak będziemy stanowczo tej uwagi odmawiać, to ten robaczek straci tą siłę w końcu przebicia straci upór i sobie pójdzie swoją drogą, gdzieś rychło, w szarą, w siną dal. Okej, okay. ale wiesz, czy nam starczy tej wytrwałości? Różnie z tym bywa. W tym przypadku taki prosty, niby oczywisty cytat może pomagać właśnie między innymi, a może nawet wszystko dzięki tej swojej oczywistości, takiej wiesz, gruzgoczącej oczywistości, że jeżeli czegoś nie chcesz, no to po co o tym myśleć? Jeżeli już wiesz, że tego nie chcesz, to po co? To jest dobry przypominacz, kiedy zdajesz sobie sprawę, że coś, od czego odwracasz zwrok, właśnie do ciebie wróciło, gdzieś tam, przyszło znowu, wiesz. Pada do głowy, jak to się mówi, z powrotem gdzieś tam, jak piłeczka ping pomimo, że nie kierujesz tam wzroku, to gdzieś notujesz, że o, samo wróciło, no, ach, na te tory znowu zeszła twoja uwaga, notujesz, to pomimo tego, że to notujesz, to wiesz, no to czy teraz odwrócisz zwak ponownie? No, czy to jest łatwe? Czy to jest trudne? Może za drugim, trzecim razem będzie trudniej tak naprawdę. A wiesz, i wtedy przychodzi tutaj ten przypominacz nina, że no skoro wiesz, że to nie jest sprzyjające, nie chcesz tego, nie chcesz tego, absolutnie nie chcesz, no to nie ma powodu, żeby o tym myśleć. To, że to przyszło samo ponownie, gdzieś tam odbiło się jak echo, jeszcze się odbija trochę echo, ma nie jeszcze mocy, zanim wygaśnie. No ale to, że to echo istnieje, zjawiska echa istnieje, to nie, jakby nie, jakby to powiedzieć, to nie sprawia, że musisz tego słuchać. To nie sprawia, że musisz w to echo się wsłuchiwać. No wiesz, że wiesz, można nawet podejść do tego tak. Wiesz, od razu założyć sobie na starcie, tak będzie łatwiej, że echo będzie. Może być przynajmniej. Echo czegokolwiek, od czego odwracasz wzrok. Może być. To nie musi zamilknąć od razu. To nie musi zniknąć od razu. Echa mogą być i to nawet mogą być nierzadko. Warto po prostu być tego świadomym, że takie zjawisko istnieje, że takie zjawisko może występować. Jeżeli wiemy, że echo istnieje, no to jest łatwiej, może być łatwiej po prostu, jak wiem, że... Ta myśl, od której się odwróciłem, której nie wybieram, może do mnie tak czy owak wracać. Nie muszę już tego postrzegać, że coś nie działa, czy coś jest trudniej, czy tam jest, wiesz, ona się dobija do mojej uwagi tego, tylko po prostu mogę postrzegać to jako proste, wygasające echo, które wiem, że jeżeli wsłuchiwać się w nie będę, to ono będzie blednąć, blaknąć, słabnąć, niknąć, aż po prostu przeminie. Także wiesz, no, prosty rachunek. I. Stąd wiesz, w tym przypadku potraktować taką myśl uporczywie w cudzysłowie powracającą może pomagać ten krótki cytat Nila. Właśnie, który zwraca uwagę na tą taką druzgoczącą oczywistość. Jeżeli czegoś nie chcesz, to po co o tym myśleć? No po co? No nie ma powodu. Nie, nic cię do tego nie mobilizuje, żeby o tym myśleć. Nic nie, nie nakłada na ciebie takiego obowiązku. To, że wróciła ta myśl, to nie znaczy, że może tam coś jednak jest. Nie, tam nie ma nic wartego uwagi. Raz podjęta decyzja, uznaj to za wiarygodną decyzję. Jeżeli podejmujesz decyzję, że coś jest niewarte Twojej uwagi, uznaj to za wiarygodną decyzję i postaw za nią kropkę. Koniec. Nie wracaj do tego więcej. Nawet jak ta myśl będzie się, wiesz, domagała dalej uwagi, decyzja podjęta, koniec, kropka, nie ma odwołania, koniec. Wiesz, i nie ma powodu, o, wiesz, zjawisko echa, świadomość, że to echo może pomagać. Plus to, że Ty wiesz, że ta myśl jest... Um nie warte uwagi, to wszystko może pomagać, żeby po prostu na starcie już ją odrzucić za każdym razem, nawet niech sobie tam 10 razy przychodzi ponownie, jak echo to niktące, to po prostu już nie będzie cię zwodzić tym, nie. nie będzie żerować na twojej niepoczytalności, nie że tam za pierwszym razem ją odrzucisz, ale za drugim może już nie, a za trzecim może już nie, bo a, no dobra, no za trzecim, ale za piątym, szóstym, siódmym, to, to może jednak coś tam tego, nie? nie, nie, wiesz, słuchaj, konsekwencja, konsekwencja, wiedzieć czym to jest, wiedzieć, że to jest echo, wiedzieć, że tego nie chcesz. Kropka, stanowczość i jeszcze raz konsekwencja i wiarygodność. To może bardzo pomagać. Nil przypomina po co, nie ma powodu. Raz podjęta decyzja, nie ma powodu, żeby do tego wracać. Koniec, kropka, pomaga bardzo w stanowczości, w czystości, w pedantyczności własnego strumienia myśli. Tak jak mamy strumień na Instagramie, na Facebooku, mamy ma własny, wiesz... Stream. <stumień myśli> i dbamy o jego czystość i klarowność. Tak, ziarno, ziarno i paliwo. Jedziemy dalej. Zerknę sobie. Także to był ten niepozorny cytacik Nila Walsha. Patrzę, wszystko ładnie. Patrzę dalej w notatki. Co tam dalej mamy w notatkach? Ha, ha, ha. Mówiłem poprzednio, w poprzednim rozdziale, że będzie o czystości ekspresji trochę więcej. Właśnie o... o Dbanie o jakość tego strumienia własnej myśli, własnej wibracji, tego ziarna i tak dalej. No i mamy. Mamy właśnie dalej coś takiego. Hmm. Niecierpliwość. Właśnie. Odkrywcze, że niecierpliwość również stanowi ekspresję nieodpowiedniej wibracji. Taki cytat. Nienawiść, strach, martwienie się wraz ze stanami pochodnymi niepokojem, goryczą, niecierpliwością oschłością, skłonnością do, do osądzania i potępiania, atakują ciało na poziomie komórkowym. Neil Donald Walsh, Rozmowy z Bogiem, Księga Pierwsza. I inny cytat od razu, taki, zawsze myślałam, że gdziekolwiek okazywane pośpiech i niecierpliwość oddzielają od szacunku dla stwórcy. Ten znowuż cytat, Mary Crowley, romans dwóch światów. Hmm. To... Nawiasem, na marginesie, Romans z dwóch światów, Mary Corelli, taka bardzo interesująca książka potencjalnie, jeżeli, jeżeli bliskie są Tobie motywy w literaturze um, beletrystycznej, motywy metafizyki, motyw rozwoju duchowego, zjawisk paranormalnych, a zwłaszcza jak to wyglądało w XIX chyba wieku. Bo dajże, o ile dobrze pamiętam, wiesz, wydawałoby się takie zamieszkłe i prymitywne, może nawet czasy, ale niekoniecznie, wcale niekoniecznie, światłe umysły tam były. Jak najbardziej, chyba we wszystkich czasach były. <śmiech> no ale tak, XIX wiek, mamy jakąś nowatorską autorkę, właśnie, tą Marie Curie, która zadziwiająco dużo książek napisała. Jakieś takie zadziwiająco, intrygujące, kontrowersyjne i zdobywające swoją drogą popyt, mimo tego, że oficjalna krytyka literacka myślała inaczej zupełnie, że będzie i że to absolutnie się nie przyjmie, nie ma prawa, to jednak okazało się, że było odwrotnie zupełnie. No ale nie będę głębiej wchodził w tą dygresję, gdyż dałem znacznie więcej uwagi w ten temat, w tą książkę, w tę autorkę, w osobny zupełnie rozdział Molium. Także oczywiście <śmiech> w dodatki do tego... Do tegoż rozdziały dołączę namiary na tamten, jeśli Cię może to potencjalnie zainteresować, serdecznie zapraszam. Natomiast dzisiaj właśnie ta niecierpliwość, i dlaczego, wiesz, tam swoją drogą, nie wymieniał tam więcej tych rzeczy i też y, są potencjalnie odkrywcze, wiesz, rzeczy, które może byłyby takie może od początku y, nieoczywiste, chciałam powiedzieć, że, że są niesprzyjające i że mogą jak najbardziej nie tyle nie sprzyjać, co wręcz szkodzić. Wiesz, zaczynając od początku, gdybym miał to Tobie przedstawić to powiedziałbym tak, że istnieją rzeczy, jak myślę sobie, co jest niesprzyjające, czy wręcz jak to się mówi negatywne, to wiesz, od razu z marszu przychodzą mi na myśl różne rzeczy, wiesz, najłatwiej przychodzi mi na myśl coś takiego jak, wiesz, złość, frustracja, zazdrość, zawiść, um, przygnębienie, depresja, yy, zniechęcenie, takie rzeczy, smutek, yy, rozpacz. Wiesz, no tego typu kwestie, yy, zwłaszcza właśnie jakieś tam złość, frustracje, zdenerwowanie, takie coś. To mi przychodzi na pierwszy rzut, ale są rzeczy, które z biegiem czasu, które są znacznie mniej oczywiste, mogą być potencjalnie mniej oczywiste, że też nam nie służą, a nawet mogą szkodzić. I kiedy po raz pierwszy zdałem sobie sprawę z tych konkretnie nieoczywistych rzeczy, to to mnie zaskoczyło, zwróciło moją uwagę i postanowiłem, że to jest ważne. Żebym o tym pamiętał, że te nieoczywiste rzeczy też mi nie sprzyjają. Też mogą szkodzić. To jest ważne. Bardzo ważne. Dlatego, że jeżeli je pominę i będę sobie na nie pozwalał tym samym, no bo wiesz, nie należą do tej grupy czarnych owiec, więc będę sobie na nie pozwalał, nie widząc w tym niczego zdrożnego, a to może mnie sabotować gdzieś za moimi plecami, no nie? Gdyż tak naprawdę to, to jest yy, yy, wiesz, szkodliwe. Jest... Yy, negatywne. Nie chcę tego, żeby, żeby był ten sabotaż, więc, więc postanowiłem, że to jest ważne, żeby o tym pamiętać. O tych mniej oczywistych stanach, które y, mogą szkodzić. I tutaj Nil wymienił trochę tych, sporo właściwie, <taki> takich stanów, ale na mnie największe wrażenie zrobiło zwrócenie uwagi na niecierpliwość. Ja wcześniej, wcześniej zanim pierwszy raz zetknąłem się z, z taką myślą, to nie dopatrywałem się w niecierpliwości niczego specjalnie złego, ani niczego dobrego, po prostu o, taka neutralna rzecz, no. Natomiast po namyśle, tak wnikając w temat, zgodzę się z tym, że właściwie to tak, no można by faktycznie w niecierpliwości dopatrzeć się, że to jest jednak niesprzyjający stan. Nazwijmy to stanem emocjonalnym, uczuciem, czy, czy stanem wibracyjnym, że to właściwie nie jest sprzyjające, że to właściwie można by powiedzieć tak w cudzysłowie, w uproszczeniu, umownie, negatywne, niecierpliwość. Wiesz, jeżeli, co może pomóc w dostrzeżeniu tego, to wiesz, taki prosty mi się przypomina teraz taki prosty sposób, bodajże przytoczony przez państwo Kix, Jerry, Esther, bodajże, ale już nie jestem pewien, czy to Esterowie przytoczali, czy to Ronda Byrne przytoczała, wiesz autorzy od tak zwanego sekretu, od tak zwanego prawa przyciągania, pozytywne myślenie twórcze i tak dalej, bardzo blisko naszej tematyki, między innymi w tej audycji. Um, tam było przytoczone, prosty sposób był przytoczony na rozpoznawanie, co jest sprzyjające, co jest niesprzyjające. Ten sposób polegał na tym, żeby zadać sobie pytanie, jak się czujesz z tym czymś, co chcesz rozpoznać, czy jest sprzyjające, czy nie jest sprzyjające. Wiesz, i nie, nie musisz nazywać tego jakoś, wiesz, yy, konkretnie wnikać, czy to jest sprzyjające, czy nie sprzyjające. Podejdź do tego, możesz do tego podejść zupełnie od innej strony, zadając sobie pytanie, jak się z tym czujesz. I teraz wiesz, więc, no na przykładzie niecierpliwości, jak się czuję z niecierpliwością? Czy czuję się dobrze, czy czuję się dobrze z niecierpliwością, komfortowo, w ogóle w porządku, wspaniale może nawet, rewelacyjnie, no, bardzo dobrze. Czy też może jednak nie pasuje mi to do tego obrazka? i może jednak bardziej mi to gdzieś tam uwiera i najchętniej bym się pozbył tej niecierpliwości i tak dalej, dostrzegając, że to nie jest synonim podekscytowania. Można czuć coś, co przypomina do złudzenia niecierpliwość, a tak naprawdę jest podekscytowaniem, rozentuzjazmowaniem w, z perspektywą na coś. Na przykład wiem, że dostanę prezent pod choinkę, nadchodzą święta i wiesz, i, i może nawet spodziewam się czegoś konkretnego i to mnie ekscytuje, to daje mi entuzjazm i mogę już, wiesz, mieć taki stan nie mogę się doczekać, nie mogę się doczekać i łatwo jest to pomylić z niecierpliwością, podczas kiedy, wiesz, ja bym to semantycznie jednak bardziej nazwał poprawnie, bliżej, moim zdaniem, em, podekscytowaniem, rozentuzjazmowaniem niż niecierpliwością. Niecierpliwość bowiem znacznie bardziej mi się kojarzy z jakimikolwiek odmiennymi, wiesz, pobudkami, na przykład typu, stoję w kolejce, <śmiech> czy na poczcie, czy w kasie i wiesz, Boże, ile to ja jeszcze zajmę, ile to ja jeszcze zajmę, niecierpliłem nie się w taki coś, nawet niedawno miałem taką sytuację, wiesz, bierze się numerki ym, w takim automaciku i tam, i wiesz, i podczas brania tego numerku dostrzegam kątem oka, wiesz, bo ja, ja tam, wiesz, podchodzę ze spokojem nie? do tego automatu, a <śmiech> kątem oka sobie sprawę, że jest jakaś zniecierpliwiona osoba obok, która spodziewała się, że ja to zrobię błyskawicznie. Po prostu, że, że ten automatik będzie zatwierdzony błyskawicznie i może sobie ona myślała tak, jejku, nad czym tu myśleć, nad czym tu rozmyślać, no, że, żadna sprawa. Ile to jeszcze potrwa? Na kogo trafiłam? Nie? <śmiech> To właśnie o taką niecierpliwość mi chodzi. Może to tylko moja subiektywna kwestia, że ja niecierpliwość kojarzę zwykle z takimi rzeczami, niż z podekscytowaniem na Boże Bożonarodzeniowy prezent. Może, no ale jednak tak bardzo mi się kojarzy. Ciekawe ilu osobom bardziej jednak niecierpliwość. Ja wiesz, jak słyszę niecierpliwość, to właśnie od razu, natychmiast przychodzi mi jakikolwiek powód tego pokroju, niż właśnie coś pozytywnego typu oczekiwanie na prezent. To o to chodzi. Dlatego dlatego wolę tam rozwiąte zgłębowanie, podekscytowanie, niż słówko niecierpliwość, a niecierpliwość, wiesz, no zresztą też nie bez powodu Nil oraz y, ta y, Mary Correlli zwracałem uwagę właśnie pisząc o niecierpliwości jako o czymś niesprzyjającym między wierszami, tak delikatnie to nazwijmy, no mieli jakiś powód do tego, <śmiech> że, że prawdopodobnie im też niecierpliwość kojarzyła się z czymś negatywnym po prostu. Stąd też zauważyli i zdecydowali się, że, że to jest ważna kwestia, żeby zwrócić uwagę, że niecierpliwość nie jest stanem równowagi, nie jest stanem balansu, nie jest stanem pokoju. Nie wpisuje się w ogóle w to poprawnie, tylko gdzieś tam uwiera. I to sprawia, że nie warto wybierać niecierpliwości. To jest ta mniej oczywista rzecz. Niecierpliwość. Złość może być oczywista. Zdenerwowanie może być oczywiste, że nie warto tego wybierać. Frustracja. Ale niecierpliwość? No i tu mamy odsłonięcie kart. Niecierpliwość też, też należy do czarnych owiec których nie warto głaskać. głaskać. <głaska> Chciałem powiedzieć, ujeżdżać. <głaska> o Boże. Wiesz, jak, jak ja teraz miałem abstrakcyjną, kubistyczną, surrealistyczną wizję <głaska> nagrywania podcastu. chowiec. <głaska> <głaska> <głaska> Dobra, nie będę wnikał w szczegóły, wiesz, ale wiesz.. <głaska> Ach, różne takie <głaska> chodzę mi po głowie myśli. Um, surrealistyczne, jak to spływające zegarek, które bardzo lubię, to Salvador Dali, tak? Bardzo lubię, no i mamy teraz to Okej, okay. czarne owce, nie chcemy <śmiech> niecierpliwości. Dobra, więc wiemy, że niecierpliwość, um, mamy już to odkryte, także to w ten sposób mi przypomina, te cytaty mi przypominają. I wiesz, i bardzo często dzięki, dzięki tym cytatom, ja dzisiaj, bo to już dawno temu po raz pierwszy zdałem sobie z tego sprawę, natknąłem się właśnie na to, nie wiem, czy po raz pierwszy u, u Marie, czy po raz pierwszy u Nila, nie jest to takie ważne, ale wiesz, od dawno temu to było i od tamtego czasu dzisiaj, wiesz, dzisiaj rezultat tego jest taki, że bardzo często, o ile nie zawsze, kiedy się niecierpliwie, to natychmiast, z automatu przypominają mi się te myśli, że przypomina mi się to że a, to nie jest dobre, to nie jest dobre, jakiekolwiek by były mo moje motywacje do tego, że czuję niecierpliwość, to nie jest dobre. Jestem teraz w niesprzyjającym stanie. Powinienem coś z tym zrobić. Byłoby dobrze, żebym coś z tym zrobił. Przynajmniej mógł się postarać, postarać się przynajmniej, żeby coś z tym zrobić, gdyż będąc w tym stanie, ja sobie robię źle. Ja sobie robię źle. Zasiewam złe ziarno, zasiewam zepsute, wiesz, roboczywe jabłka. Rozrzucam wokół siebie to paliwo, wiesz, takie podrabiane. Tylko w razie, Wiesz, co mam na myśli. I więc to, takie przypomnienie z automatu już mi przychodzi. O to właśnie chodzi, żeby mieć te cytaty zawsze przy sobie, jak najczęściej, żeby one nam towarzyszyły, towarzyszyły gdyż wtedy jest szansa sensowna na to, że będą się wyrabiały w nas te nowe, sprzyjające nam nawyki, co za tym pójdzie, nasze życie może być lepsze. Jak na przykład to, to jest dobry przykład, że właśnie z automatu mi już przychodzi za każdym razem, jak się niecierpliwie, to uświadomienie i już nie mam wymówki wówczas. Że po prostu oddałem się ponieść chwili gorączka sobotniej nocy. Nie mam wymówki. Wiedząc, że angażuję się, że odczuwając niecierpliwość i wkręcając się w niecierpliwość, angażuję się w coś, co mi nie sprzyja, wręcz mi szkodzi, no to już nie mam wymówki. I teraz jako, że uważam siebie, że jestem istotą myślącą, świadomą i tak dalej, no to powinienem, dobrze by było, wypadałoby, żebym coś z tym zrobił, przynajmniej się postarał, gdyż przynajmniej jak się postaram, to już jest postęp, to już mi zmniejsza szansę, że będę sobie robił źle, a zwiększa, że zrobię sobie dobrze. Także wiesz, niecierpliwość, dobry wskaźnik, dobry przypominacz. Dalej. Hmm. Znowu zerknę. Wiesz, e, mam też inną wytyczną, żeby mniej więcej... Mniej więcej zwracać uwagę na długość poszczególnych rozdziałów tego cyklu. No, dlatego sobie sprawdzam od czasu do czasu. Ale co mamy dalej? Pośpiech. Pośpiech jest uczuciem negatywnym. Ronda Burn z siły. Taka książka, siła. Pośpiech jest uczuciem negatywnym. Tak, kolejna rzecz. To jest druga i ostatnia rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę. Kolejna nieoczywista czarna owca. Pośpiech. Ha. Znowu, możemy zastosować ten sam eksperyment i zadać sobie pytanie: Czy odczuwając pośpiech, czuje się dobrze? Czy odczuwając pośpiech, czuje się komfortowo? Czy odczuwając pośpiech, czuję się czuję szczęście? po prostu, czy to mi daje szczęście <śmiech> odczuwanie pośpiechu, wydawałoby się takie oczywiste, że nie, nie, nie jeszcze raz nie, absolutnie, no wiesz, czego ja chcę, odczuwając pośpiech to jak najprędzej mieć to za sobą jak najprędzej, żeby mi to już coś tam nie wisiało nad głową, żeby miało to wszystko zrealizowane i mógł wreszcie odpocząć czy po prostu nie potrzebować się czymś tam, wiesz, trzymać czegoś tam w umyśle, pamiętać o czymś, czy w ogóle wiesz, starać się nieważne, pośpiech Faktycznie, może się obnażyć, jeżeli przeprowadzić ten eksperyment myślowy bardzo szybko, iż to też nie jest sprzyjający stan. Wręcz przeciwnie, jest stanem niesprzyjającym i może nam szkodzić, może stanowić to znowuż yy, niedobre ziarno, niedobre paliwo, nie chcemy tego, więc znowuż możemy stosować tę samą zasadę i też jest dobry przypominasz do tego, że za każdym razem kiedy odczuwamy pośpiech może się w nas gdzieś tam w naszej świadomości zapalać taka czerwona lampka ostrzegawcza dająca nam znajdzie: hmm, uwaga! Doświadczasz teraz niesprzyjającego tobie stanu. Jeżeli tylko możesz, zrób z tym coś. Albo zrób co w twojej mocy, żeby jeżeli nie wyeliminować to, przynajmniej zredukować to, gdyż to tobie nie sprzyja i właśnie tworzy tobie coś niedobrego. Także, wiesz, jeżeli nie chcesz tego, czegoś niedobrego, to przynajmniej się postaraj, żeby coś z tym zrobić. Za każdym razem, jak zdajesz sobie sprawę, że doświadczasz właśnie, czy odczuwasz właśnie pośpiechu. Kolejna nieoczywista czarnowca, więc mamy pośpiech w parze z niecierpliwością. Ciekawe zestawienie z drogą. Także nieoczywiste czarnowce załatwione. Dobra. Dobra, dalej, lecimy z notatkami. Co tu dalej? Nie spieszę się, nagrywaj odcinek. <grywania> Absolutnie nie. Um... Katalog życia to znowu to czystość i klarowność i jakość na naszego strumienia myśli czy, czy wibracji, ekspresji, inwestycji. W co inwestujemy naszą uwagę? I idzie tak. Katalog życia. To tak dziecku brzmi. Katalog życia zawiera mnóstwo rzeczy, których nie kochasz. Nieprzewidywalny ciąg dalszy. Nie wybieraj ich poprzez okazywanie złych uczuć. Ronda, Burn, siła. Tak. Może jeszcze raz przeczytam. Katalog życia zawiera mnóstwo rzeczy, których nie kochasz. Których nie kochasz. Nie wybieraj ich poprzez okazywanie złych uczuć. O co chodzi? O co chodzi dla mnie? Do czego mnie inspiruje ten cytat? Mi nie. Do czego może inspirować Ciebie? Wiesz, to jest tak, że znowu. To jest właściwie bardzo też trafne spostrzeżenie i dobry, kolejny dobry przypominacz, że w życiu jest sporo różnych rzeczy. Nie jest ono skomponowane tylko lub głównie nawet z tego, co jest w naszym guście, co lubimy, pożądamy i tak dalej i tym podobne. Tylko tam pewnie też jest sporo również zupełnie odmiennych, albo częściowo odmiennych, albo zgoła odmiennych kwestii. I wiesz... I jeżeli zetknąć się z takimi kwestiami, to możemy czuć różne rzeczy. Odpychanie, obrzydzenie, zniechęcenie, wstręt, e, nieprzyjazność. Różne bardzo wiesz, stopnie tego mogą być, oczywiście. I możemy to wyrażać, możemy w to inwestować naszą uwagę, czy to we własnych myślach tylko aż, czy wręcz na głos, jakkolwiek ustosunkowując się, krytykując, <grytykując> czy cokolwiek, wiesz... I właśnie, i w tym momencie pojawia się ten haczyk, właśnie to uświadomienie, że um, to, że w życiu jest pewnie nawet sporo rzeczy, które mogą w nas wywoływać, które mogą nas odpychać, które mogą być może nawet wywoływać w nas wstręt, czy jakiekolwiek inne kwestie, wiesz, nieprzyjazność definitywnie możemy rozpoznawać w tych rzeczach, że to nie jest nasze, nie chcemy tego, nie lubimy, bardzo nie lubimy, nie trawimy może nawet wręcz i tak dalej. Pomimo tego, że w życiu jest może nawet sporo takich rzeczy, to nadal trzymają się one tej samej zasady, że jeżeli damy im swoją uwagę, to tak jakbyśmy je podlewali. Natomiast wiesz ustosunkowanie, czy, czy inwestowanie własnej uwagi w... Um, w to jak bardzo czegoś nie lubimy, w to jak bardzo za czymś nie przepadamy, w to samo stwierdzanie, wiesz powielane i powielane i powielane wyrażanie tego, bo coś w nas tak chce to wyrazić, że nie lubimy, jejku jakie to jest niedobre, jakie to jest brzydkie, jakie to jest um, nieodpowiednie, <śmiech> nazwij no, jak chcesz, coś w nas wiesz zachęca, do tego, może nawet się gotuje niektórzy mówią taki idiom, nóż się w kieszeni otwiera albo gotuje się właśnie, tak jak mówiłem, czy cokolwiek no również, bulwersuje to wszystko jest takie kuszące, żeby dać może być takie kuszące, żeby dać temu swoją uwagę i tu właśnie przychodzi taka świadomość że wiesz, dając temu swoją uwagę pomimo, że mówimy o czymś, czego nie chcemy pomimo, że wiemy, że tego nie chcemy pomimo, że wiemy, że tego nie wybieramy jeżeli dajemy temu swoją uwagę, na, nawet w takiej formie stwierdzania, jakie to jest nie nasze, jakie to jest niedobre, jakie to jest frustrujące, jakie to jest złe, jakie to jest y, znowu nieodpowiednie i tak dalej tym podobne, to tak naprawdę robimy to samo. Dajemy uwagę. Dajemy uwagę. Nieważne, że dając tę uwagę stwierdzamy, że my tego nie chcemy, że my tego nie lubimy, że to nie jest dobre. To nie jest nasz wybór. Tak naprawdę dajemy swoją uwagę. Dawanie uwagi, to dawanie uwagi. W tym momencie na piedestale naszej świadomości znajduje się ta brzydka, nieodpowiednia rzecz. Chcąc, nie chcąc. Po prostu, no, gdyż, gdyż tak czynimy, no wiesz, no nie bawimy się co prawda w jakiś konkurs piękności, tylko wręcz bardziej w obrzucanie jajkiem krytykowani i tak dalej na tą rzecz. No ale to nie zmienia faktu, że ona jest tam piedestale i ona się może gdzieś tam w duchu śmiać z nas samych. Wiedzą, że może tak myślę sobie, <śmiech> mówiąc abstrakcyjnie, kubistycznie, surrealistycznie, że aha, myśli, że coś tam w skóra, nie, krytykowany mnie, a no, tak naprawdę będzie mniej więcej, bo właśnie dostaję tak, wiesz, znasz ten motyw. Mówić czy mówić dobrze. Ważne, żeby się mówiło. No i to właśnie robimy. W ten sposób namnaża się ten poklask, ta sława i tak dalej. Dajemy sławę tej rzeczy, którą nie lubimy, tak jakby mówiąc w przenośni wszystko specjalnie z medytacją. Dajemy sławę. Czynimy z tej rzeczy celebrytkę czy celebryta naszego życia. Dając tą uwagę. Nie musimy jej chwalić. Możemy ją piętnować. Możemy ją krytykować. Tak czy owak dajemy jej uwagę i to już samo sprawia, to już samo wystarcza, że ta rzecz rośnie w siłę. Ta rzecz mm, karmi się naszą uwagą i jej może być dzięki temu więcej. Może, możemy jej więcej dostrzegać wokół, mogą się pojawiać pewne schematy podobne. Wiesz, dlatego, że to nie musi być dokładnie, nie musimy dostawać dokładnie tej samej rzeczy więcej. Wystarczy, że inwestujemy zniesmaczenie na przykład i będziemy dostawali więcej czegokolwiek, co zapewni nam to samo uczucie zniesmaczenia. Mogą być więc inne rzeczy, ale zniesmaczenie zawsze to samo. Także, <głosy> wiesz, warto o tym pamiętać, że pomimo tego, że w życiu jest pewnie niemało rzeczy, które mogłyby nas zniesmaczać i pomimo znowuż tego z drugiej strony, że coś w nas bardzo by chciało wyrazić, <głosy> jak bardzo nie lubimy tego, <głosy> to jednak nie warto. Dlatego, że inwestując uwagę w to, w to wyrażanie, jak bardzo czegoś nie lubimy, jak bardzo coś nas odrzuca, zniesmacza i p, to również podlewamy to. Dodajemy temu życia i tak dalej. Więc warto o tym pamiętać, że nawet tak niepozorna rzecz wydawałoby się, jak stwierdzanie, że jak bardzo czegoś nie lubimy, i tak dalej, to też jest podlewanie. I to może nam robić źle. To może działać na naszą niekorzyść. I my tego nie chcemy. Także to jest dobry przypominacz um, od Rondy Byrne. Właściwie to Ronda wiele takich przypominaczy i często um, popełnia w swoich książkach wspomniana już siła jest tylko jedną z jej kilku książek bardzo inspirujących, potencjalnych, napisanych bardzo przystępnym językiem. Polecam. Od tego um, rozsławionego sekretu w przód te następne książki mam wrażenie, że już nie są takie rozsławione, a są równie, a może nawet bardziej, bardziej godne uwagi. Ja pamiętam, że jak po raz pierwszy zetknąłem się z następnymi jej książkami to zrobiły na mnie o wiele większe wrażenie niż Sekret, który zrobił owszem na mnie wrażenie, jednakowość nieporównywalne z jej dalszymi książkami. Także to jest potencjał definitywnie. Siła tam bodajże, magia, nie pamiętam jeszcze, czy jakieś inne tam pewnie były książki. Duży potencjał, warto, klarowność, przystępność. Zresztą u Josepha Murphy'ego to samo, ale ronda jest bardziej współczesna, więc ona pewnie jest jeszcze bardziej przystępna i klarowna niż, niż Joseph Murphy. Um, tak jak znowuż Neil, Neil Donald Walsh, wspomniany, wspominany często przy okazji tych cytatów złotych myśli wartościowych, też się często przywija i on też jest współczesnym autorem, więc mamy też tą jakby zaletę, atut, że jego książki są napisane językiem, który może do nas bardzo łatwo trafić pomimo tego, że piszę o tak ważkich rzeczach. To może być bardzo łatwe w zrozumieniu. Um, Okej, okay, więc dalej, lecimy. Uwaga. Zerknijmy, zerknijmy. Mm. Uh -huh. Tak, więc mamy iść ten katalog życia. Uh -huh. Waga słów niczym zaklęcia. Cytat idzie tak. Myśl bowiem... Myśl bowiem, podobnie jak słowo, jest twórcza, A współdziałając ze sobą myśl i słowo skutecznie powołują do istnienia Twoją rzeczywistość. Nil Donald Walsh, Rozmowy z Bogiem, księgę pierwsza. Cytat, który zwraca uwagę na twórczą, my, twórczą moc nie tyle myśli, nie tylko myśli, ale i słów idących za tymi myślami. Rodzi się w nas jakaś myśl, Możemy, nie musimy wyrażać tą myśl w słowach, mówić na głos. W jaki sposób ten cytat jest dla mnie cenny? Jest dla mnie cenny, gdyż przypomina mi, że ok, z jednej strony myśl jest twórcza, faktycznie ma siłę twórczą, ja obieram takie postrzeganie w życiu, że myśl jest twórcza. I ona stanowi to metaforyczne paliwo, ziarno naszej przyszłości, naszej rzeczywistości. Już sama myśl. Czemu dajemy uwagę, w co inwestujemy, wiele o tym mówię. Więc to jest dla mnie podstawa. Ale istnieje coś jeszcze. A mianowicie to, iż myśl, która ma moc twórczą, to nie wszystko. Jeszcze, w sensie ona może wystarczyć, jak najbardziej. Warto jednakowoż pamiętać, że dysponujemy jeszcze innymi środkami, które mogą intensyfikować tąże myśl. Czyli innymi słowy, ja mówiłem o dawaniu uwagi. Dawaniu uwagi naszej myśli. Czy to będzie myśl, uogólnijmy to sobie specjalnie, uprośćmy, pozytywna czy negatywna dając uwagę, możemy myśleć o tym czymś więcej. Więcej. Przemyśliwać, przemyśliwać, rozpamiętywać, zagłębiać się. Czyli miałem na myśli inwestowanie w naszej głowie, w, w naszym umyśle, w nas samych, wewnątrz. Ale to nie jest jedyny sposób. Dawanie uwagi naszym myślom można realizować również inaczej. I te inne sposoby, co więcej mogą sprawiać, że ta uwaga, to wszystko, ta moc tej myśli, ten potencjał tej myśli może się jeszcze bardziej intensyfikować i rozwijać, niż gdybyśmy tylko pozostawali i nie wychodzili z tego zakamarka naszego własnego umysłu, <grych> przestrzeni naszej świadomości. Jakież to sposoby mają taką moc intensyfikacji? Wiesz, ja właśnie oglądam taki film tak zławnie. taki film, który jest taki trochę dla mnie płyciutki, rozrywkowy, efekciarski, taki trochę science fiction, o grupie takich telekinetyków, czyli osób obdarzonych mocą umysłu które mogą tą mocą samego umysłu na przykład poruszać przedmiotami, czy wywoływać różne zjawiska i tak dalej. Mają oczywiście tam różne specjalizacje, jedna osoba się specjalizuje w tym, jakieś tam mocy żywiołów, inna w czymś innym. I mamy tam coś takiego, że mamy takiego jednego psychokinetyka, który na przykład właśnie umie, powiedzmy, samochód przesunąć siłą umysłu. I mamy taką kobietę, która, której mocą jest... Em, to, że ona intensyfikuje, ona działa jak antena, i zbierająca i intensyfikująca moc e, drugiej osoby. Czyli jeżeli ta kobieta <śmiech> spotyka się z tym mężczyzną, który może samochód przesunąć siłą umysłu, to ona może sprawić, że on może przesunąć siłą umysłu znacznie więcej niż ten jeden samochód, albo znacznie łatwiej niż do tej pory to robił. Niż do tej pory to wymagało wysiłku. Także to mi się tak teraz kojarzy że te inne sposoby na intensyfikowanie siły naszych myśli, potencjału twórczego, twórczego, tego, że nasze myśli można traktować, można postrzegać jako paliwo, można postrzegać jako ziarno. To ym, sposoby intensyfikujące tą moc, mi się tak kojarzą, jak ta moc tej kobiety anteny. Także, jakie to sposoby wreszcie? Mówienie. Mówienie jest jednym z tych sposobów. Wyrażenie tego na głos. Powiedzieć to, powiedzieć, wypowiedzieć. Kiedyś nagrałem odcinek jakiejś audycji, cały dedykowany temu zagadnieniu, gdyż mnie to fascynowało i nadal potrafi, że słowa są takim ciągiem dalszym. Można je tak postrzegać, Takie, jako taki ciąg dalszy. Gdzie myśli możemy postrzegać jako taką, w cudzysłowie, pseudo-intencję. Takie zbieranie się w sobie fokusowanie, koncentrowanie własnej energii, nadawanie jej kształtu wewnątrz jeszcze i następnie następnie przeprowadzamy, wyrażamy tą energię na zewnątrz, tak jakby, nadajemy jej kształt, formę bardziej ucieleśnioną w cudzysłowie, w formie słowa mówionego. Czy to będzie słowo na głos, czy to będzie słowo pisane, to jest następny sposób. Słowo pisane. Są jeszcze inne sposoby. Można wygrać. Wygrać, mam na myśli, wygrać melodię tego, co nam w duszy gra. Można to zrobić. Można to namalować. Można wręcz coś konkretnego, innego przedsięwziąć, jakieś środki, jakiś dobry uczynek i tak dalej. Ale słowa są najłatwiej dostępne, i są najłatwiej dostępnym środkiem uintensywniającym moc naszych myśli. Pod tym względem można je postrzegać i bardzo mi się podoba takie postrzeganie słów niczym zaklęcia. Że słowa, biorąc pod uwagę, że one nigdy nie spadają, wiesz, z kosmosu, one wiesz, są na kanwie naszych myśli. To one są ich ucieleśnieniem, jak gdyby i stanowią, jako że intensyfikują wierzę w to, Moc tychże myśli poprzez sam fakt, dlaczego intensyfikują? Dlatego, że żeby coś powiedzieć, potrzebujemy dać temu dodatkową uwagę. Czyli mamy jeszcze więcej uwagi niż zwykliśmy potrzebować, dawać wewnątrz nas, w nas samych, żeby utrzymywać te myśli, żeby się na nich koncentrować. Żeby wypowiedzieć je na głos, potrzebujemy jeszcze więcej uwagi. A co powiedzieć o pisaniu? Niepozorne ale pisanie wymaga jeszcze więcej uwagi, dlatego niemała liczba osób uważa, że jak coś napiszemy, to łatwiej to zapamiętamy, gdyż wymaga to dodatkowego wysiłku fizycznego, dodatkowej aktywności motorycznej, która sprawić może, że dzięki tylko temu i aż, że ona towarzyszy w wyrażaniu danej myśli czy informacji, to ta informacja łatwiej zapadnie nam w pamięć, gdyż nasz umysł powiąże ją z tą dodatkową aktywnością, taka skorelowana siła, kooperacja, współpraca różnych czynników. Wiesz, to, to tak się trochę wiąże, że można medytować w każdej chwili, nawet teraz bym mógł, gdybym chciał, ale jeżeli porównam to. Z medytacją położyć się wygodnie w wannie, z olejkami wonnymi, przyćmionym światłem i relaksacyjną muzyką i odgłosami natury i pięknym zapachem, to taka medytacja może mieć znacznie większy wpływ, gdyż towarzyszyć jej będzie cała ta otoczka, która tylko będzie to wszystko intensyfikowała. I tak samo tutaj mamy więc sposoby intensyfikowania myśli. Mówienie, pisanie. Jak to mi pomaga? To mi przypomina, żeby nie traktować słów nigdy trywialnie. Kolejna taka zamaskowana, nieoczywista czarna owca. No, niekoniecznie czarna w tym przypadku, dlatego że te słowa mogą bardzo działać na naszą korzyść. Przykładowo, to, że opowiadam Tobie o czymś, co jest dla mnie pozytywne, ekscytujące, energetyzujące, mobilizujące, inspirujące i itd., itd. No to wiesz, używam słów, żeby wyrażać i intensyfikować tym samym myśli, które dla mnie są myślami wartościowymi, pozytywnymi, twórczymi. Więc to jest to. I można powiedzieć, że cały czas rzucam zaklęcia tym samym. Tak naprawdę warto pamiętać jednakowoż o tym, że każde słowo, każdy, każdy wypowiedziany wyraz jest takim zaklęciem. Tylko pytanie, na co? Co to za zaklęcie? Czyli innymi słowy, takie podejście do słów to jest tak, jak dbamy o nasze myśli. Do tego też taki typowy człowiek pewnie nie przywykł. A tu nagle taka koncepcja. Dbać o własne myśli. Z rozmysłem wybierać ich temat, ich przedmiot. Nie brać wszystkiego jak leci, tylko dlatego, że się pojawiło. Tylko z rozmysłem wybierać. No to jest jedno. A tu dostajemy kolejne. Z rozmysłem dbać o własne słowa. Nie tyle o słownictwo, bo to swoją drogą. To też jest ważne. W jakich, jakich słów używamy. Ale ogólnie, co zasługuje w naszym świecie. W naszym indywidualnym świecie. Na to, żeby dostać zielone światło. I przejść następny krok i ucieleśnić się w słowach, dostając tym samym jeszcze więcej energii twórczej. Co zasługuje na to? Może do tej pory przepuszczaliśmy wszystko, jak leci i mówiliśmy o czymkolwiek, o wszystkim, jak leci. Jak to się mówi, co innego na język przyniesie. A tutaj nagle dostajemy taki koncept, że o to też możemy dbać, o to też warto dbać i to też może zrobić bardzo istotną różnicę, kiedy, szczególnie wiesz, na dłuższą metę, kiedy cokolwiek powiemy, to będzie starannie dobrane. A przynajmniej będziemy się starać, co już jest postęp, dlatego że kiedy się staramy, to choćbyśmy nawet nie osiągali perfekcyjnego wyniku, rezultatu w dbałości o to, co wypowiadamy na głos, to już. Ten nasz wynik jest lepszy niż gdybyśmy nie zrobili nic i po prostu mówili wszystko jak leci, jak do tej pory może z przyzwyczajenia mówić o czymkolwiek. A tutaj nie. Tutaj zanim coś powiem, ten cytat przypomina mi, zastanów się dobrze, czy na pewno chcesz dać temu więcej uwagi. Czy na pewno chcesz dać temu więcej paliwa. Czy na pewno chcesz, żeby to było bardziej twórcze niż cała reszta, czy bardziej twórcze niż do tej pory. I weszło mi faktycznie w nawyk. Dzięki temu cytatowi, zanim cokolwiek powiem, a zwłaszcza zanim powiem coś negatywnego powiedzmy, to zastanowię się dwa razy, może pięć, może dziesięć. Właśnie dzięki temu. Dzięki temu cytatowi, który mi przypomina. Przyna wiesz, zabawne, on mi utrudnia powiedzenie tego czegoś. Utrudnia mi, żebym uległ i wypowiedział na głos. Jak bardzo. Jestem, czuję frustrację, jak bardzo czuję frustrację, jak bardzo czuję zniechęcenie, jak bardzo czuję się źle. On mi utrudnia to, gdyż wiesz, trudno jest przejść obojętnie nad świadomością. Kiedy już wiesz, że jak to powiesz na głos, to, to tylko to uintensywni. Tylko przyciągnie ci tego więcej czegoś, czego tak naprawdę nie chcesz do twojego życia. Trudniej przejść obojętnie przez to, obok tego. I wtedy, żeby mimo wszystko coś powiedzieć, no to trzeba więcej wysiłków w to włożyć, żeby się uprzeć i jednak, a mam to tak, tak dość, tak powiem też. Ale wymaga to już więcej wysiłków, więc zmniejsza szansę, że wypowiem na głos coś, co mi nie sprzyja. Zmniejsza szansę. Jeżeli będę nad tym konsekwentnie pracował, to mogę osiągnąć taki poziom, w którym prawie w ogóle lub w ogóle na głos nic nie powiem. Nie mówiąc o dbałości, o myśli, to swoją drogą, ale tym bardziej na głos nie wyrażę. Nie będę rzucał innymi słowy złych zaklęć, niesprzyjających zaklęć. Słowa, moc słów, Dopatrzcie również w nich, czegoś o co warto dbać. Ok. Wracamy. No, powoli, powoli, haha. Szybko ten czas leci. Zbliżamy się do końca niniejszego rozdziału, ale coś jeszcze powiem, tak myślę. Um, hmm. Inne zagadnienie w ogóle. Hmm. Hmm, hmm, hmm, hmm, hmm. Możliwość elastycznego manipulowania rzekomo obiektywnym czasem. I cytat idzie tak. Czas istnieje w Twoim umyśle. To jest karta Trola z Nowej Ziemi. Hmm. Taki niepozorny cytat. Czas istnieje w Twoim umyśle. Hmm. Niepozorny cytat, ale powiązany z bardzo szerokim zagadnieniem dla mnie. Którym to zagadnieniem jest zagadnienie iluzoryczności czasu. Dla mnie, czyli ja postrzegam czas jako iluzoryczny. I czyli innymi słowy, jako rodzaj iluzji, jako rodzaj złudzenia optycznego, przekonującego to swoją drogą, tak jak cała rzeczywistość wokół nas, o czym Albert Einstein mówił, że jest tak uporczywie przekonująca, a jednak jest iluzją. I on o tym wiedział i mówił o tym. Czas tak samo. Jakkolwiek przekonujący, tak iluzoryczny. I wiesz... Mamy tą względność, niekoniecznie mam na myśli teraz teorię względności Alberta. Względność jednakoważ, która jest doskonale znana, tak myślę, każdemu z nas, która polega na tym, że odczuwanie upływu czasu jest bardzo zmienne w nas, w zależności między innymi od okoliczności, a nade wszystko od naszego własnego nastawienia. Jeżeli spieszy się nam gdzieś, czas może się dłużyć, jeżeli nie możemy się czegoś doczekać. Hmm. Z drugiej strony, jeżeli bardzo nam zależy, żeby jak najwięcej zrobić w jakimś tam czasie, to może się okazać, że ten czas coś szybko leci, za szybko i nie wiadomo jak, wiesz, nie obejrzysz się i już minęła tam godzina, dwie, trzy. Hmm. I od czego teraz zależy, jak ten czas upłynie? Czy upłynie szybko, czy upłynie wolno? Dla mnie, tak ja sądzę, to dla mnie zależy to, zresztą z mojego osobistego doświadczenia wynika, że dla mnie to zależy przede wszystkim w głównej mierze absolutnie od mojego właśnie nastawienia. I być może jest tak w przypadku wielu osób. Nastawienia, nie tyle nawet okoliczności, co nastawienia, czyli moja własna intencja. No powiedzmy, taki prosty przykład teraz, nagrywam tą audycję i ja bym chciał mieć dużo czasu do nagrywania jej, gdybym myślał o czasie, ja już odwykłem od myślenia o czasie, ale gdybym myślał o czasie, to bym chciał mieć dużo czasu, gdyż lubię nagrywać, lubię opowiadać o tym, co mnie ekscytuje, lubię to robić, więc chciałbym mieć dużo czasu na to, chciałbym, żeby na przykład, nawet jeżeli sobie postanowię, żeby nagrać godzinny odcinek, tak jak jest w przypadku tego specjalnego cyklu dedykowanego złotym myślom, moim ulubionym, najcenniejszym, to chciałbym jednakowoż, żeby ta godzina długo trwała. Gdyż to jest dobrze spędzony czas, przyjemnie, lubię to robić, jak już mówiłem, więc byłoby miło, żeby to trwało długo. I wiesz, jak teraz sprawdzam od czasu do czasu, opowiadając sobie te myśli, sobie licznik czasu to widzę, że właściwie to już się zbliżam do tej godziny, ale o ile już jej nie osiągnąłem i teraz ja nawet nie wiem, kiedy to minęło. Ja się czuję, jakbym dopiero co zaczął. Poważnie. Jakbym mówił co najwyżej kilka minut. No dobra, góra kilkanaście, na pewno nie więcej. Jakbym miał to obiektywnie ocenić. Na pewno nie mówiłem więcej, na pewno. A jednak <śmiech> licznik mówi jasno. No pokazuje te cyperki, które by wskazywały na to, że niby tam godzina minęła. Powiedz, albo się zbliża. No jak to? Jak to? To jest właśnie ta, ta względność. Względność. Ale znowuż, gdybym, gdybym miał odwrotną sytuację i nie mógł się doczekać czegoś, co za godzinę dopiero nastąpi, no to właśnie to słowo klucz, dopiero, sprawiłoby prawdopodobnie, z wysokim prawdopodobieństwem przypuszczam, że ta godzina zupełnie inaczej by upływała. Wiesz o co chodzi. Także hmm, dla mnie ta... To zróżnicowanie, ta względność postrzegania czasu prowadzą do ciekawych konkluzji. Jedną z tych konkluzji jest właśnie wspomniana iluzoryczność czasu. że Nie warto postrzegać czasu jako coś prawdziwego, obiektywnego. Cyferki cyferkami to jest tylko symbol. Dla mnie czas nie istnieje. Druga kwestia, i też tak abstrahując, nagrałem gdzieś tam kiedyś dedykowany, odcinek jeden lub nawet więcej może, całemu temu zagadnieniu, iluzoryczności czasu. Coś tak mi świta. Ale mniejsza. Druga konkluzja, może nawet jeszcze bardziej ekscytująca, niż tylko zdanie sobie sprawy z tego, że czas jest iluzoryczny, można go postrzegać jako iluzoryczny, to i się tym bawić. To właśnie ta, że można się tym bawić, jeżeli wiesz. Jeżeli notujesz, powiedzmy, że we własnym doświadczeniu notujesz coś podobnego jak ja we własnym, że, że to jak Ci czas upływa zależy od Twojej intencji, od Twojego nastawienia. Czy na przykład nie możesz się czegoś doczekać, czy może jednak oddajesz się czemuś ekscytującemu dalej. Powiedzmy, że notujesz coś takiego, że czas różnie upływa, to możesz pójść krok dalej i zacząć to wykorzystywać z rozmysłem. Czyli zacząć się bawić tym czasem i przykładowo, na czym Ci zależy? Czy chcesz, żeby Ci czas na przykład długo płynął, czy krótko? No to celowo wybierasz odpowiednie, analogiczne, potrzebne do tego nastawienie. Chcesz, żeby mi się dłużył? No to wybieram coś, przy czym zwykle się dłuży. Chcesz, żeby minął mi szybko? To wybieram coś, przy czym wiem, że prawdopodobnie, z wysokim prawdopodobieństwem minie mi szybko. Na przykład jakaś bardzo absorbująca Czynność, bardzo absorbujące zajęcie, przy którym ja wiem, że jest zasadą wręcz, że czas śmiga w ogóle, jak biczem, nie wiadomo gdzie, godziny lecą, wszystko, dni, tygodnie. No to jak mi zależy, że jak mi z jakiegoś powodu zależy, żeby czas minął, dany okres czasu, czy chcę na przykład godzinę, żeby minęła, czy dwie, czy ile, to wybieram na przykład to i mam niemalże albo po prostu gwarantowane, że faktycznie szybko mi zleci. A jeżeli zależy mi, żeby wręcz odwrotnie, na przykład chcę pomedytować, nie chcę, żeby mi czas szybko zleciał, no to właśnie no, to się samo w sobie zawiera. W medytacji może tak być, chociaż w medytacji może być bardzo różnie. Ale I to nie jest zasadą, ale w medytacji jest znacznie łatwiej dostępny ten wybór, że czas może się dłużyć lub, lub w ogóle minąć nie wiadomo jak, jak zjawisko paranormalne. Jeżeli tylko wiem, jak to zrobić to mogę sobie to wybrać celowo, z rozmysłem i po prostu zaserwować. Bo chcę. Mogę zaserwować, żeby najbliższy czas mi się dłużył, albo żeby mi śmignął niezauważalnie. Mogę się tym bawić i <grym>, to jest zabawa przednia. Bawić się y, samym tym zjawiskiem iluzoryczności, zmienności czasu, względności. Hmm. Okej. Okay. Więc szybko. Teraz mogę powiedzieć, że akurat dzisiejszy, dzisiejszy rozdział Zaskakująco szybko. <laughs> Miminuł. Um, nie musiałby, ale obrałem sobie, obrałem sobie celowo, właśnie, już mówiłem o tym w poprzednich rozdziałach, że jeżeli chodzi o ten specjalny cykl molium, to tak postanowiłem, żeby był w takich małych skrawkach <laughs> około godziny. Okej, okay, więc teraz czas na um, tradycyjny wiersz. Jeżeli po raz pierwszy słuchasz tego, tej audycji w ogóle, tak, to. Hmm. powiem ci, o co chodzi z tymi wierszami. Kiedyś pisałem wiersze, lata temu i zdecydowałem się, wiesz, tak dawno tego nie robiłem. M mam bardzo długą przerwę. A cenię te wiersze, szanuję je. Wiesz, to, że one są wierszami z takiej, no, zamieszkłej, może za dużo powiedziane, ale takiej sensownej przeszłości, kiedy byłem w innej formie, to był inny ja, doznawałem czegoś innego, czuwałem, hmm, były wspólne mianowniki, ale były też inności i wiesz, i ja miałem wtedy to bogactwo ekspresji, bardzo się udzielałem między innymi w pisanie wierszy I, i to było takie, wiesz, z emocjami, z uczuciami, obrazo, dużo obrazowości i tak dalej, Szkoda mi żeby to leżało i się kurzyło, więc gdzieś tam na boku zdecydowałem się, że, znaczy mam taki luźny koncept, żeby złożyć z tego po raz kolejny Taki tak zwany tomik wirtualny, czyli tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli e-book. Kiedyś coś podobnego zrobiłem, coś w ten deseń, niedokładnie dokładnie e-book, ale coś w ten deseń. Natomiast takiego e-booka z prawdziwego zdarzenia nie zrobiłem jeszcze nigdy z tymi wierszami. Podoba mi się ten pomysł, więc czasem sobie do niego zaglądam i rozwijam. Natomiast swoją drogą stwierdziłem, że wiesz, ten e-book z tych wierszy z przeszłości dużo, mimo że czasu zająć go złożenie i robię tam gdzieś między innymi kwestiami pracuję nad nim, go rozwijam. Natomiast jako, że już teraz bym chciał wrócić do tych wierszy, powspominać, dać im trochę uwagi, spojrzeć na nie, spojrzeć na tą przeszłość, spojrzeć na siebie z przeszłości, tak jakby wejść w taki punktowy dialog od czasu do czasu, to postanowiłem, że ta audycje są świetnym pretekstem do tego, żeby na końcu właśnie każdej z nich, czy prawie każdej, jakiś tam przykładowy, przykładowy wybrany wiersz przeczytać, tym samym go sobie przypominając. I tak dziś, Dziś wybrałem wiersz z 23 grudnia. Ha! Jaka ciekawa data. 2003, do, 2003 roku. I wiersz hmm, nosi tytuł Kwilenie. I idzie tak. No już nie płacz. Nie wiem, z której strony mam podejść do ciebie i otrzeć twoje łzy. Jak wniknąć do linii telefonicznej i dosięgnąć płaczącego nieba. Jak wyrwać się z siebie i oddać mą duszę łzom twoim? No nie, płacz. Widzisz, popatrz, to tylko bardzo poważny pan w garniturze, na sznurkach. Przyszedł i powiedział swoje. Przez gardło wycedził swą rolę, nadając jej rangę niezmiennej poważności. Popatrz wokół, pełno plantających się sznurków. Pod choinkę dam tobie ładne, srebrne nożyczki. Byś zrozumiała, że niewiele trzeba, by wzbić się ponadto. Nie płacz, kochana. Jakże mia bezradny tutaj, przysłuchawca. Tylko mój głos może tak bardzo się starać. jak bardzo być twoją chusteczką, ukojeniem. Nie martw się. Jedna myśl przy drugiej myśli. Niedługo czekać, aż znów mi się przyśnisz. Idź w życie i tnij. Tnij sznurki z uśmiechem na twarzy, świergotem w ustach, wzlotem do nieba i przyleć i usiądź na mym oknie i zaśpiewaj. Tak iż o to wiersz. Bardzo mi się podoba. I miło mi go sobie przypomnieć. Dziękuję tobie za całą uwagę dzisiaj w życzę Życząc tobie Przyjemnego dnia, wieczoru lub nocy oraz zapraszając do wysłuchania kolejnego rozdziału tej audycji, prawdopodobnie ciągu dalszego tego specjalnego to cyklu, a może to... i nie, <grych> mówił Thomas Lane.